czyli o smutku, nudzie i melancholii. W literaturze ascetycznej szczególne znaczenie przypisywano pewnej niezbyt znanej dziś wadzie. Około południa, gdy słońce zatrzymywało się nad głowami pustelników, ogarniało ich dziwne zniechęcenie. Święty Tomasz zauważył, że w południe poszczące od rana mnisi przechodzą pierwszy kryzys, który rzutuje na ich życie duchowe. Niewątpliwie może to być jedno z wyjaśnień fenomenu acedii, ale z całą pewnością ma ona jeszcze inne przyczyny. Acedia w języku polskim była oddawana różnie, jako niechęcenie, beznadziejność, skoszkniałość, oziębłość, anemia duchowa, melancholicz melancholiczność czy po prostu lenictwo. Z tym ostatnim mylano ją nader często. Lenistwo a acedia. Acedia jest smutkiem z powodu dobra duchowego, które z jakichś względów przestaje pociągać. Paradoks polega na tym, że modlitwa, perspektywa wieczności, praca nad samodoskonaleniem powinna wywoływać radość, a nie smutek. Niestety człowiek traci motywację do duchowej walki o niebo a także miłość do ludzi i, w końcu, do samego siebie. Stan ten w literaturze określano mianem melancholii, nudy, splinu. Lenictwo, segnity, tłumaczone także jako gnuśność, opieszałość czy powolność. Właśnie lenistwo, z kolei w odróżnieniu od acedii jest bojaźnią, lę, lękiem przed trudem. Jego korzenie są bardziej prozaiczne przyziemny, jak pisze święty Tomasz. Generalnie bierze się z miękkości, rozpieszczenia i wygodnictwa. O ile więc zniechęcenie ma kłopot z celem, to lenistwo ze środkami, które do niego prowadzą. Pomimo tych różnic, jak wspomniano przed chwilą, obie wady są wymieniane zamiennie. Wynika to z faktu, iż zachodzą między nimi wielorakie zależności i w praktyce trudno je rozdzielić. Bo czyż tracąc wizję, cel, perspektywę, czyli popadając w niechęcenie słabną równocześnie siły duchowe i nie pojawia się niechęć do wysiłku. Niechęć to rozdeniwienie, sprzyja z kolei nasileniu się wątpienia, apatii i buntu. Po co się męczyć, czy to właściwie ma sens? Ciekawość, horror, loci i rozpacz. Zazwyczaj w początkowych objawach zniechęcenia dusza poszukuje niewinnych przyjemności umysłu. Pojawia się niezdrowa ciekawość, kuriozitas, która współcześnie przejawia się karmieniem umysłu newsami, nałogowym słuchaniem i oglądaniem wiadomości, oraz przeglądaniem serwisów internetowych. Również wykonywanie codziennych prac domowych czy zawodowych, gdy nie jest realizowane w odniesieniu do Pana Boga, może w pewnym momencie prowadzić do pochłonięcia sprawami tego świata i osłabiać motywację. Zdrowa duchowość wymaga zwracania się myślą do Pana Boga nie tylko rano i wieczorem, ale także w ciągu dnia przy okazji różnych prac, jak chociażby przed rozpoczęciem pracy czy posiłku. W przeciwnym razie przeniesienie akcentu na sprawy światowe prowadzi do utraty właściwego celu i osłabienia sił duchowych, wiodąc prosto do odstąpienia od obowiązków. Jednym z przejawów acedii jest tam zwany horror loci, zgroza miejsc Curiositas, połączona z niepokojem przenosi się niejako na zewnątrz. Owładniętego tym stanem cechuje swoista nadpobudliwość ruchowa. Nie wytrzymuje długo w jednym miejscu. Coś go wciąż gna do przodu, jakby pędził za prywatnym rajem utraconym. Wzrok uległego acedii tkwi ciągle w oknie, pisał Ewagriusz, pisał Ewagriusz z pontu, a jego umysł wyobraża sobie odwiedzających. Poszukiwanie nowości prowadzi do krytykanstwa, gadatliwości. Taka osoba we wszystkim chce mieć swoje zdanie oraz do niezdrowego aktywizmu. Niemniej wszystko na nic, na czymkolwiek nie zatrzymałby się umysł, nie jest w stanie odzyskać poczucia sensu istnienia. Smutek ogarniający duszę staje się nie do zniesienia. Przychodzi pokusa zmysłowości. Cóż, się nie robi dla oszukania smutku. W zmysłowych radościach szuka się miastek szczęścia, a może raczej zapomnienia. Stąd obżarstwo, pogoń za pieniędzmi, alkoholizm, niepohamowany seksualizm, narkomania itp. Powoli zaciska się pętla. Z jednej strony smutek z powodu trudności związanych z realizacją wyznaczonych celów, z drugiej Żałosna próba pozbycia się go przy pomocy zastępników. Gdy dusza zrozumie, że jest to ucieczka donikąd, ogarnia ją rozpacz, jako zwieńczenie beznadziejności. Ucisk staje się coraz mocniejszy. Konsekwencją zniechęcenia jest także szukanie winnego. Ktoś musi odpowiedzieć za to, co się stało. Dlatego omawianej wadzie, towarzyszą złośliwości w stosunku do osób z bliskiego otoczenia, obarczanych winą za wszechogarniający brak sensu. Nie trudno zauważyć, że zniechęcenie w służbie Bożej jest chorobą współczesnych, pandemią wyjawiającą duszę Zachodu. Człowiek epoki postmodernizmu, utraciwszy wiarę w Boga, stracił sens życia i popadł w stany typowe dla cedi aktywizm, agnostycyzm, bezsensowne emocjonowanie się newsami, narkomania, alkoholizm, panseksualizm. Pedagogia wychodzenia z zaklętego kręgu bez sensu musi oprzeć się na zwróceniu do Pana Boga. W swej istocie jest to proste i jedyne wyjście, choć i tak dla wielu niestety zbyt trudne. Dziękuję za uwagę, mówił Dariusz Zalewski.